Czerwony, bo Masej Ferguson, traktor, który został nagrodzony w tym roku na poznańskich targach Polagra Premiery, otrzymał złoty medal. Masej Ferguson 5612. 12 Wcale to nie jest jakaś ogromna maszyna. Na oko nie ma ani wielkich kół, ani nie ma ogromnego silnika. Czym się zasłużył tak bardzo, że dostał złoty medal? Ten ciągnik zasłużył się przede wszystkim swoją... Uniwersalnością Jest to uniwersalny ciągnik, czyli e, przede wszystkim, jeżeli chodzi o segment mocy, czyli to jest ciągnik o mocy 120 koni. Czyli tak typowo po, po polskie gospodarstwo, dokładnie, takie kilkudziesięciohektarowe. Dokładnie, dokładnie. Bardzo dużo klientów właśnie poszukuje takiej mocy, a ciągnik wyróżnia się na tle konkurencji tym, że możemy tak naprawdę ciągnik doposażyć albo e, tak zbudować. Ciągnik spełnia, można powiedzieć, oczekiwania wielu klientów. Od czego by zacząć? Zacznijmy może od przekładni. Przekładnia, która się nazywa Dyna 4, która nam mówi, że mamy 4 półbiegi pod obciążeniem i cztery główne biegi, czyli tych biegów do przodu mamy 16, tyle samo do tyłu. Jest to jedna z możliwych przekładni. Drugą przekładnią, którą możemy zamontować w tym modelu jest przekładnia Dyna 6. Ale to są, to są automatyczne przekładnie? To, to są manualne. przekładnie mechaniczne z automatyczną zmianą półbiegu. Możemy je nazwać też automatycznymi przekładniami, no bo klient jeżeli wybierze tryb automatyczny, te biegi przerzucają się automatycznie, tak? Jeżeli chce jeździć na trybie manualnym, wtedy sam decyduje na jakim biegujecie, tak? I teraz tak, wracając do naszej przekładni, to kolejną przekładnią właśnie jest to przekładnia Dna6. Mówiliśmy o tej uniwersalności i chodzi tutaj nam o to, że klient, jeżeli na przykład potrzebuje prosty mechaniczny ciągnik, nie potrzebuje aż dużo tej elektroniki, no to wybiera wersję, tak zwany pakiet Essential. Jeżeli chce coś więcej od czujnika, większego komfortu, to może zdecydować się na pakiet Efficient. Co więcej, jeżeli chodzi o na przykład hydraulikę. Hydraulikę też może mieć bardzo prostą, można powiedzieć standardową, z mechaniczną pompą, ale możemy mieć tę hydraulikę większą, lepszą, mocniejszą hydraulikę zmienno-wydatkową o wydatku 110 litrów, która do niedawna była tylko dostępna w bardzo dużych ciągnikach, powyżej 140 koni. No właśnie, a Teraz to jest ciekawe jest... takie zjawisko, że rozwiązania z dużych ciągników schodzą do coraz niższego dokładnie, segmentu, dokładnie. prawda? Tu się I też tak dzieje? I tak bo dokładnie się dzieje w tym modelu, dokładnie w tej serii. To jest seria 5600 w modelu 5612. Te rozwiązania z dużych ciągników zapożyczone są właśnie w tym małym ciągniku. O jakie rozwiązanie tu mówimy? Na przykład amortyzowana przednia oś. Wcześniej o, okay. była dostępna tylko i wyłącznie w dużych ciągnikach. Amortyzowana kabina również jest możliwa w tym ciągniku. Jest kabina możli... jako całość amortyzowana? Kabina jako całość amortyzowana. Eee, wcześniej tak powiedziałem była dostępna tylko i wyłącznie w tych najmocniejszych modelach. To też zwiększa komfort pracy tym ciągnikiem. Tak? klimatyzacja? Jeżeli chodzi o klimatyzację, standardowo jest klimatyzacja manualna, ale w tej wersji bogatszej Fisher może być klimatyzacja automatyczna. Czyli tak, tak można powiedzieć, to też jest, to też nam zwiększa komfort pracy. Drugą rzeczą bardzo ważną, teraz akurat tego nie widzimy może, musielibyśmy przymknąć maskę, jest to maska ścięta, tak ją nazywamy, która zwiększa nam widoczność pracy. Pracując w polu z ładowaczem czołowym, czy z przednim tuzem, zdecydowanie zwiększa nam się komfort pracy, bo widzimy dużo więcej, tak? nie jest jakby kąt naszego tak, obszaru kąt widoczności. Tak, tak. Widzimy to, co jest tuż przed ciągnikiem. Dokładnie, dokładnie. I to jest też bardzo ważne, takich małych, można powiedzieć, tych mniejszych, kompaktowych ciągnikach, bo to jest ciągnik czterocylindrowy o rozstawie osi 255, przez to jest bardzo zwrotnym ciągnikiem, a gospodarstwa właśnie, myślę, że docelowym gospodarstwem będzie to gospodarstwo od 30 może do 60 hektarów, ale to też może być ciągnik, który może iść największe gospodarstwo, ale będzie traktowany jako ciągnik pomocniczy i wtedy taki ciągnik, kryterium doboru jest właśnie ta zwrotność tej maszyny, żeby był zwrotny, ekonomiczny. Tak? Zwrotny na pewno będzie, ekonomiczny również, ze względu na jednostkę napędową. Jednostką napędową w tym e, ciągniku jest to e, silnik Akko Sisu Power, czterocylindrowy, z, e, z technologią wtrysku Common Ray, czterozaworowy, z układem SCR. Czyli już mamy dwa zbiorniki. Jeden zbiornik na paliwo, drugi zbiornik na tak zwany Adblock. Oczywiście to też się przekłada na niższe zużycie paliwa. A to bardzo ale, ważne. A to bardzo ważne do klienta, bo mówi się, że to jest różnica około 16% niższe zużycie paliwa w stosunku do, można powiedzieć, rozwiązań wcześniejszych, które były sprzedawane na rynku. Tutaj taka literka E3 widzę na kwadracie, niebieskie E3. Co to znaczy? Tak, to jest, można powiedzieć, taka akcja marketingowa koncernu ACCO, która jest, można powiedzieć, potrojeniem tych trzech literek: efficient, skuteczność, economy, czyli ekonomia, i ecology, czyli rozwiązanie ekologiczne. To Zwłaszcza, właśnie... że ekologia bywa przeważnie ekonomiczna. Dokładnie, i takie rozwiązanie właśnie mamy w tym ciągniku. I myślę, że przez to też między innymi ciągnik został wyróżniony statuetką złotego medalu, właśnie na tych tarkach.